Zdajemy wrzątkiem. Okay. poszło. Dzisiaj mamy niespodziankę słuchajcie dla was. No witam serdecznie. To teraz opowiadaj jak będziesz robił temu muffinki. Robaczku. A słuchaj fajny przepis, bardzo prosty. To można sobie samemu zrobić w pół godziny. Masz już gotowe do jedzenia. No, pragnąłbym zwrócić uwagę twoją na to, że my robimy rzeczy, które każdy sam może zrobić. No zgadza się to. Tutaj jedyny warunek jest taki, żebyś miał jagody zamrożone, panie kolego. Dobrze, to mów temu, finki, to jest takie e, angielskie danie, no nie? To są takie, takie babeczki, wiesz? Babeczki w papierowych tych, tak? W takich papierowych koszulkach, mhm. No to słuchaj, przepis jest bardzo prosty. Bierzesz 15 deko masła, 30 deko mąki, 200 ml mleka, 2 jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia, 6 łyżek cukru, te soli, 100 ml jagód no i cukier puder do posypania. No i słuchaj, do miski sobie wsypujesz mąkę, dodajesz proszek do pieczenia, w drugiej miseczce mniejszej dwa jajka ubijasz mikserem z sześcioma łyżkami cukru, dodajesz do tego niepełną szklankę mleka, czyli 200 ml, roztapiasz masło, czekasz, czekasz aż troszeczkę wystygnie i potem te wszystkie trzy składniki, czyli mąkę, jajka z mlekiem i z cukrem oraz masło mieszasz w misce tak żeby powstała Ci jedna masa w międzyczasie przygotowujesz foremki papierowe to jest około 20 muffinek wyszło mi akurat z tej ilości rozgrzewasz piekarnik do 200 stopni i łyżką nakładasz do tych papierowych osłonek do 1 trzeciej wysokości bo to będzie rosło i z góry posypujesz Jagodami Ja akurat miałem zamrożone I powrzucałem po kilka sztuk do każdej foremki To wszystko dajemy na blachę I wsadzamy do piekarnika na 25 minut Gotowe, smacznego Jeszcze można je posypać cukrem pudrem jak Wystygną Jeśli ktoś lubi Juhu. No i bardzo dobrze I to jest będzie Będzie pierwszą jaskółką Która Przygotowuje naszych słuchaczy potraw rodem, powiem Ci szczerze, że, że, że nie strzelił tutaj byka, ale rodem z Anglii, bo ja z tymi muffinami pierwszy raz się spotkałem w Anglii. No nawet nazwa sugeruje, że muffin to coś takiego nie, nie bardzo polskiego. No nie wiem, czy to jest angielskie, czy amerykański, ale, ale coś takiego chyba. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Te składniki, które wymieniłeś, mhm. mieszamy Mieszamy suche składniki, czyli mąkę i proszek do pieczenia w osobnym drugim pojemniku, najlepiej takim wysokim. Mieszamy dwa jajka z tym dwa całe jajka, 6 łyżek cukru i 200 ml, czyli niepełną szklankę mleka. Ubijamy to, że tak powiem, żeby to się połączyło, żeby ten cukier się ładnie połączył z jajkami i do, w, wtedy dolewamy mleka. W międzyczasie sobie roztapiamy 15 dekomasła. masła. I wtedy to masło, jak trochę nam przestygnie, to łączymy wszystkie te trzy komponenty, czyli to, to co jest suche, proste jajka. Słuchaj, z słuchaj, ten... chwileczkę, chwileczkę, przepraszam, sprawa techniczna. O. Masło, słuchaj, masło w jaki sposób? Bezpośrednio na patelni, czy do garka z wodą wkładamy drugi garnek? Można, albo do, londer, do rondelka, albo do garnka z wodą, albo do mikrofali. No, ja z tą mikrofalą to nie za bardzo proszę pana, jestem przeciwnikiem mikrofali, jak się dowiedziałem co się dzieje z produktami po mikrofali. No, powiedzmy tak, ale, ale no, na takie rozpuszczenie masła myślę, że można na te pół minuty wrzucić je i ono wtedy szybciutko się rozpuści. Ale oczywiście można też to zrobić na parze, czy też na, na patelni, albo w jakimś rondelku i to zlać. Tak, tak, tak, dobra, porządzam. Czyli mamy rozpuszczone... Masło wystudzone? Yy, wystudzone i mieszamy z tymi... No potem to wszystko łączymy mikserem sobie, mieszamy i w międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 200 stopni. No, dobrze. Przygotowujemy sobie te bibułki. Mhm. I potem łyżką nakładamy do 1 trzeciej wysokości tych bibułek, bo to będzie rosło. O. Dlaczego będzie rosło? Dlaczego? Ja... No dlatego, że tam jest, jest proszek do pieczenia. Poza tym, no ciasto też jak się podgrzewa, to ono puchnie, rośnie sobie. Okej, okay, właśnie, więc pamiętajcie, tym razem mamy ciasto, które będzie rosło, ale nie ma w nim drożdży ani zakwasu, ale mamy w nim proszek do pieczenia, który powoduje, że to będzie rosło, pamiętajcie o tym. I tutaj jeszcze hmm. tylko sprawa jeszcze jedna, Paweł, techniczna. Y, powiedziałeś, ważne jest, żeby to wystudzić, czy to jest mało ważne? To znaczy to masło? Tak, chodzi mi o to, czy za gorące masło może spowodować coś, że coś się zważy, coś tam zrobić, czy raczej nie? Nie, nie, to znaczy faktycznie gdyby było takie całkiem gorące, to może by zaparzyło tą mąkę, ale no nie, nie powinno być wrzące, takie bardzo gorące, natomiast może być ciepłe, to nie przeszkadza w niczym, tylko że wiesz co, może jakby było to za ciepłe, to wtedy ten proszek do pieczenia już by zaczął działać i Aha. potem w piekarniku już by nie miał tej mocy takiej, prawda? Zacząłby nam wcześniej już działać na zewnątrz. Także może to być ciepłe, ale nie może być gorące masło. Okej, dobra, dobra, w porządku. Więc teraz mamy już, wy, mieszamy wszystkie składnicy, składniki w miejsce mhm. i co dalej? No to ja już powiedziałem, powiedziałem, co dalej. No i dobra, i co dalej, jak już jest wymieszany? Zagrzany piekarnik. Piekarnik 200 stopni, podgrzewamy go i wtedy te y, nasze muffinki układamy sobie na blasze zimnej, takiej, do, która, która jest w piekarniku. I teraz tak, ja mówię, jak mamy tutaj te borówki To sobie układamy je na wierzchu i, w, I wtedy to wkładamy do piekarnika na 25 minut No i gotowe! I gotowe! I później podajemy je... Jak wy... wystygną, można popruszyć je cukrem pudrem Wyciągamy, wystawiamy na kratkę, żeby troszkę przestygły I możemy zajadać Około 20 muffinek wychodzi z tego przepisu, który podałem Rewelacja! Super! Ekstra! Anusz Widelec – najsmaczniejszy podcast w sieci.